Rozdział dziesiąty Śmierć króla Lamana Lamanici dzikim i okrutnym ludem wychowywanym w nienawiści do nefitów Zenif i jego lud wypierają Lamanitów ze swego kraju I ponownie zaczęliśmy umacniać królestwo i żyć w pokoju w naszym kraju I zarządziłem, aby przygotowano wszelkiego rodzaju broń wojenną abym miał broń dla mojego ludu na czas gdy Lamanici powróciliby z nimi walczyć i rozstawiłem straż wokół kraju, aby Lamanici znowu na nas niespodziewanie nie napadli i nie zniszczyli nas. W ten sposób strzegłem mego ludu i stad zwierząt i chroniłem ich przed wpadnięciem w ręce wrogów. I stało się, że zajmowaliśmy kraj naszych ojców przez wiele lat, nawet przez 22 lata. I nakazałem, aby mężczyźni uprawiali wszelkie zboża i owoce I nakazałem, aby kobiety były pracowite Aby przędły i sporządzały najróżniejsze cienkie płótna i sukna Abyśmy mogli okryć naszą nagość I tak powodziło nam się dobrze w kraju I mieliśmy nieprzerwany pokój przez dwadzieścia dwa lata I stało się, że król Laman umarł A jego syn zaczął po nim panować i zaczął on podburzać swój lud do ataku na moich. Zaczęli się więc przygotowywać do wojny i walczyć z moimi. I rozesłałem swoich wywiadowców wokół kraju Shemlon, aby dowiedzieć się o ich przygotowaniach dla zabezpieczenia się przed nimi, aby nie napadli niespodziewanie na moich i nie zniszczyli ich. I stało się, że napadli oni ze swymi licznymi zastępami na północną część kraju Shilom, będąc uzbrojeni w łuki, strzały, miecze, bułaty, proce i kamienie. Ich głowy były ogolone i nosili tylko skórzaną przepaskę wokół bioder. I zarządziłem, aby kobiety i dzieci z mego ludu ukryły się w puszczy i aby wszyscy starsi, a także młodzi mężczyźni zdolni do władania bronią zebrali się do walki przeciwko Lamanitom. I ustawiłem ich w szeregach, każdego według jego wieku. I stało się, że przystąpiliśmy do bitwy z Lamanitami. I nawet ja w moim podeszłym wieku wziąłem udział w bitwie z nimi. I przystąpiliśmy do bitwy z mocą Pana. Lamanici natomiast nie wiedzieli nic o Panu, ani o mocy Pana. Polegali więc na swojej własnej sile. Jednak byli silni jak na ludzi i byli dzikim, okrutnym i żądnym rozlewu krwi ludem wierzącym w tradycje swych ojców wierzyli więc, że zostali wypędzeni z Jerozolimy z powodu niegodziwości swych ojców i że bracia ich ojców traktowali ich niesprawiedliwie na pustyni i gdy płynęli przez morze, a także w kraju ich pierwszego dziedzictwa, gdy przebyli morze. A wszystko to stało się, ponieważ Nefi był bardziej od nich wierny w przestrzeganiu przykazań Pana i Pan był mu łaskawy, słyszał go, gdy się modlił i wysłuchał jego modlitw, i Nefi stał się ich przywódcą w wędrówce przez puszczy. Jego bracia byli rozgniewani na niego, bo nie rozumieli spraw Pana, i gdy byli na morzu, byli rozgniewani na niego, znieczuliwszy swe serca przeciwko Panu, i byli na niego rozgniewani, gdy przybyli do ziemi obiecanej, mówiąc, że wydarł im panowanie, i starali się go zabić». I byli na niego także rozgniewani, ponieważ uszedł w puszczę, jak mu Pan nakazał I wziął z sobą kroniki wyryte na mosiężnych płytach Mówili więc, że ich obrabował Tak nauczali swe dzieci, aby ich nienawidziły, mordowały, ograbiały Rabowały ich mienie i czyniły wszystko, aby ich zniszczyć Dlatego Lamanici żywią odwieczną nienawiść do nefitów. Dlatego też król Laman poprzez swój spryt, podstęp i łudzące obietnice oszukał mnie, że sprowadziłem moich ludzi do tego kraju i uczynił to, aby ich zniszczyć. I już tyle lat cierpimy w tym kraju. Ja, Zenif, powiedziawszy moim te słowa o Lamanitach, zachęcałem ich, aby walczyli ze wszystkich sił, pokładając ufność w Panu. Walczyliśmy więc z lamanitami twarzą w twarz. Ponownie wyparliśmy ich z naszego kraju i zabiliśmy im wielu, tak wielu, że nawet ich nie zliczyliśmy. I stało się, że powróciliśmy do naszego kraju i mój lud znowu zaczął hodować zwierzęta i uprawiać rolę. I teraz, będąc stary, przekazałem królestwo jednemu z moich synów. Nie piszę więc więcej. I niech Pan błogosławi mojemu ludowi. Amen.